Jeśli Państwo również coś wokół siebie wyczuwają, jeśli coś wisi w powietrzu, proszę dać znać. 703 %ki albo zd3 małpapolskiradio.pl albo telefon 7 trójek. 22 kierunkowy do Warszawy. It kicks like a sleep twitch My papillon We're sleep twitch. Editors, Papią, Kraków się melduje 26 stopni Celsjusza, także Łódź 27 na przedmieściach Wrocławia. To od pana Jerzego informacja 7038 ZD3 radio.pl i telefon 7 trójek 022 kierunkowe do Warszawy. Czy coś wisi w powietrzu? No my mamy takie wrażenie, że coś jest. Nawet mamy na to dowody, ale o tym nieco później. Zapraszamy do trójki. Afera hazardowa teraz powraca krok po kroku. Rząd w Sejmie informował dziś o swoich działaniach w tej głośnej sprawie. A opozycja, zwłaszcza Prawo i Sprawiedliwość, zaciekle broniła szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego dni są policzone. W Sejmie jest nasz reporter Paweł Choma. Witaj Pawle, dzień dobry. Witam, dzień dobry. No to powiedz, jakie racje i argumenty w tej sprawie dziś usłyszeliśmy. Zaczęło się od dużego zaskoczenia, bo na sejmowej trybunie zamiast Donalda Tuska pojawił się jego minister, Michał Boni. Nasze słabości, błędy natrafiają na podatny grunt. Dlatego miarą odpowiedzialności w polityce w tej sprawie będzie odpowiedź na pytanie, czy ten grunt dla błędów i łamania standardów istniał, co w sprawie prac nad ustawą o grach i zakładach wzajemnych było gruntem dla ewentualnego przekroczenia standardów. Donald Tusk w tym czasie spokojnie czekał na pytania opozycji. Tu jednak kolejne zaskoczenie, bo okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza dzisiaj premiera o nic pytać. Posłanka Beata Kempa. Wczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie afery hazardowej. Ja nie chcę dzisiaj stawiać Donalda Tuska, pana premiera, w niewygodnej sytuacji. Dlatego, że najpierw moim zdaniem przede wszystkim Musi być przesłuchany przez prokuratora. Musi się nad tym zastanowić, co takiego powie w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Pytania zadawali więc tylko posłowie Lewicy. Szef rządu wyjaśniał przede wszystkim swoją decyzję w sprawie dymisji szefa CBA. Jak przekonywał premier, Mariusz Kamiński musi odejść, bo badając sprawę korupcyjną posłużył się insynuacją i kłamstwem. Nie wierzycie w to, że Mariusz Kamiński powiedział ministrowi Cichockiemu i mnie, że ten materiał nie nadaje się do skierowania do prokuratury i że w tym materiale nie ma nic w jego ocenie, co umożliwiłoby wszczęcie takiego procesu, takiej procedury. Nie wierzycie, że to powiedział. Ale musicie uwierzyć w to, że nie skierował tego materiału do prokuratury. Przez dzień, tydzień, dwa tygodnie nie skierował tego materiału do prokuratury. Liczę na elementarny obiektywizm i trzeźwość w ocenie tej sytuacji. Zdaniem Tuska, w sytuacji, w której służba prowadzi tego typu operacje i informuje e, o niej premiera, to nie po to, żeby premier oceniał, jaki jest dorobek tej służby i formułował wniosek do prokuratury. Wręcz przeciwnie. Przepisy, procedury i zdrowy rozsądek nakazują, jak mówił Tusk, w takiej sytuacji nie chodzić do premiera, ale informować odpowiednie organy ścigania. Gdyby Kamiński miał uczciwe intencje, to chyba z każdą sprawą Przychodziłby do premiera, ale wcześniej z żadną sprawą przez dwa lata nie przyszedł, mówił Donald Tusk. Zdaniem premiera Kamiński zdecydował się zawiadomić prokuraturę dopiero wtedy, gdy materiał z akcji CBA znalazł się w prasie i w rękach polityków PiSu. Niemal natychmiast na słowa premiera zareagował prezes Prawa i Sprawiedliwości. Tusk nie ma żadnej legitymacji, by szefa CBA odwoływać, grzmiał Jarosław Kaczyński. Mieliśmy tam znów ten sam motyw, atak na CBA, czyli w gruncie rzeczy nie winni są ci, którzy się dopuścili nadużyć, tylko ci, którzy wykryli nadużycia. To jest jakby dosyć szczególna metoda walki z nadużyciami. Dziś w Sejmie premier mówił też o swoich ministrach, którzy z pracy z rządu przechodzą, by stoczyć bój w Sejmie. Rząd musi zajmować się polską gospodarką, kryzysem, budżetem, setkami spraw, które nas czekają i nie wyobrażam sobie, aby moi ministrowie połowę czasu poświęcali na tłumaczenie się z różnych spraw. Politycy pozostali więc przy swoich zdaniach posłów Drzewieckiego i Chlebowskiego w Sejmie dzisiaj nie widziano. Ja, ja mam wrażenie, że koło tej ruletki jeszcze się nie zatrzymało. Paweł Homa dziś dla Państwa śledził sejmową debatę i burzę wokół afery hazardowej. Bardzo dziękuję za tę relację. 19 minut po godzinie 20 to pora na naszą piosenkę dnia. Dziś Jack Penati, Pull My Heart Away jest tytuł tego nagrania. Przyjemnie, przyjemnie się zaczyna przynajmniej. 27 stopni na przedmieściach Wrocławia. Uznamy to, że to dzisiejszy rekord, ale coś wciąż wisi w powietrzu. Oj, wisi, wisi. Egzamin mam jutro, napisał słuchacz. 7038 na nasz numer SMS zd3 polski to nasz adres e-mailowy.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 Dla nas to naprawdę niewiele. Mała, lekka butelka. Ale dla ludzi w Sudanie każda taka butelka to 5 litrów świeżej czystej wody. To życie. Ci Sobianka i Polskie Radio wspierają kampanię wodną Polskiej Akcji Humanitarnej. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 10 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, bez pierwszej wpłaty. Na przykład nawigacja samochodowa marki TomTom -tom za 550 zł lub w 10 ratach po 55 zł miesięcznie. Mediamarkt nie dla idiotów Dałeś mu pracę, możliwość rozwoju Obdarzyłeś zaufaniem Resztę wziął sobie sam Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia, Szczegóły na eulerhermes.pl Zaczynamy grę w bingo Oto liczby 5 jak 5 gwiazdek w testach bezpieczeństwa 6 jak 6 poduszek powietrznych I 34 990 Jak nowa cena Hyundai'a i20 Liczby nie kłamią Zapraszamy do salonów Hyundai Posłuchajcie. Polskie Radio i Audioteka.pl prezentują Największe Przedsięwzięcie Artystyczne Roku 112 aktorów w 176 rolach. Pierwszy taki audiobook w Polsce. Andrzej Sapkowski na Turn. Patroni Medialni Wydawnictwa. Program pierwszy Polskiego Radia. AMS. Nasza Klasa. Dziennik Gazeta Prawna. Audiobook dostępny w Empiku, Dobrych Księgarniach oraz w serwisie Audioteka. .pl. PL. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Już 23 minuty po godzinie 16. W naszym studiu gość, pan Przemysław Kłótnej, pomysłodawca. Mózg akcji Ustąp Nie Znika. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Cieszę się, że pan do nas dotarł i znalazł pan do nas czas, ale tak naprawdę, proszę się nie obrazić, miał pan takiego wrażenia, że nie powinienem pana w ogóle zapraszać, bo to, o czym chcemy rozmawiać, to trochę Aha. wstyd dla nas jest. No to prawda, ale myślę, że warto czasem zwracać uwagę na rzeczy wstydliwe również. To teraz zdradźmy, o czym będziemy mówić. Chodzi o ustępowanie miejsca w tramwaju, w autobusie, pewnie także w kolejkach, kobietom w ciąży, bo z tym problemem nie jest najlepiej. Państwo wpadli na taki pomysł, żeby uwrażliwić, żeby przebić się przez ten mur, obojętności. I od razu zapytam, czy tak jest źle z nami, że kobiety w ciąży w Polsce spotkają się z ogromnymi problemami, z jakąś taką znieczulicą? Powiem panu, że ja nie bazuję na żadnych badaniach, a na spostrzeżeniach i tego, co wiem od koleżanek znajomych, które zwróciły mi uwagę nie jeden raz, aż Tutaj w tym przypadku konkretnie zainspirowała mnie jedna koleżanka, która powiedziała właśnie, że była sama zdziwiona tym, że jej się miejsca nie ustąpiło kilka razy. No, ja byłem w szoku, bo nie wyobrażam sobie, żeby yy, nie ustąpić, kiedy widzę, że kobieta jest po prostu w ciąży. Tak, no to jest też y, taki problem, bo postawmy się z drugiej strony. Tak? No nie zawsze wiemy, że kobieta jest w ciąży. Nie można kobiet w ciąży oznaczyć, prawda? To, to są prawda. też y, takie też przypadki. No pewnie tak, ale myślę sobie, że każdy jakoś tam u siebie musi rozważyć, no, czy hmm, będzie siedział po prostu, tkwiąc w niepewności, czy na wszelki wypadek ustąpi. No nic to nie kosztuje, tak? Zawsze może się przekonać, najwyżej spotka się z życzliwością, a jeśli nie, no to, no cóż, no to, to nic nie traci, tak czy inaczej. Tak, państwo postanowili zrobić kilka... To będzie kilka filmów? To będą trzy krótkie, 30-sekundowe spoty filmowe. Jakim językiem trzeba mówić, żeby przebić się przez, przez tę obojętność? To znaczy, chciałbym zapytać o scenariusz. Jak, jak to będzie wyglądało? Czy to, bo wiadomo, że w kampaniach społecznych albo mówimy językiem dosadnym, co też czasami spotyka się z krytyką, bo, bo zbyt dosadnie mówimy, albo mówimy tak, nie dopowiadając wszystkiego. Jaką pan ma wizję? To drugie zdecydowanie. Myślimy, że... E, chcemy trafić do jak najszerszej grupy osób. E, natomiast e, sądzę, że największa szansa jest na trawienie do takich, które się troszeczkę zastanawiają nad rzeczywistością, która ich otacza, dlatego stawiamy na e, inteligencję i na taką jakąś e, pomysłowość, lekki żart na pewnym poziomie, ale taki, który pozwala się zastanowić troszeczkę. Te filmy będą kręcone w autobusach warszawskich, tak, w tramwajach? Tak, tak. Mamy zgodę z Zarządu Transportu Miejskiego na kręcenie na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych. Udało nam się też e, zorganizować i dzięki rzecznikowi i prezesowi metra e, peron techniczny, na którym będziemy kręcić scenę w metrze. Aha, no a proszę powiedzieć, czy ukryta kamera też wchodzi w grę? ukryta kamera. Nie, tutaj akurat chcemy mieć kontrolę nad wszystkim. To ukryta kamera to troszeczkę byłaby inna koncepcja, wydaje mi się. No, można też powiedzieć, że akcja nie tylko dotyczy prawda, środków komunikacji, mhm. że ona ma przemówić, ale także uwrażliwić na kobiety w ciąży stojące w kolejkach. No, na przykład w kolejce do kasy. Prawda? Jest wiele mhm. takich sklepów, gdzie nie ma tych kasy dla osób mhm. uprzywilejowanych. Mhm. Tak? I gdzieś, gdzieś pani przyszła mama, stoi na końcu kolejki, wszyscy mhm. udają, że, że że jesteśmy, każdy z nas jest uprzywilejowany, bo ma dziecko do odebrania w przedszkolu, bo jest chory, bo źle się czuje. Mhm. Tak, no ja, ja myślę, że jest po prostu jakaś taka jedna wrażliwość, obiektywnie rzecz ujmując. To, czym my się zajmujemy, to jest jakiś aspekt tej wrażliwości, na który chcemy zwrócić uwagę. Jestem przekonany, że zwracając uwagę na to właśnie, wyczulamy też na inne rzeczy. Gdzie te filmy będzie można obejrzeć? Przede wszystkim myślimy o publikacji internetowej. Mamy patronat telewizji polskiej. Będziemy się starać o wyświetlenie tego również w metrze i przed seansami kinowymi na terenie Warszawy. A casting? Casting, tak. To jest. Dzisiaj mamy drugi i ostatni etap castingu. Poszukujemy czterech mężczyzn wyglądających na 18-24 lata. To będzie na elektoralnej 12 w Mazowieckim Centrum Kultury. Od 17.15 do mniej więcej 19. Także serdecznie zapraszamy. Proszę się nie obawiać, no to tylko będą aktorzy. Tych z panów nie będziemy wytykać palcami, że nie ustępują miejsca tak, w Przemysław Kłótny, pomysłodawca akcji Ustąp Nie Znikaj, czekamy z, na te wszystkie filmy jeszcze, 27 minut po 16 Jeśli mogę jeszcze słowo Serdecznie zapraszamy również do statystowania W poniedziałek, bo mamy tutaj drobne trudności Będziemy wdzięczni za wsparcie Prosimy o zgłoszenia dzisiaj, bo dzisiaj możemy jeszcze Zamyknąć listę Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki I uh -huh. Nie mów nigdy, oj, wisi, wisi, napisał pan Radek, obiecałem żonie, że będę wcześniej, ja dopiero wyjeżdżam z Wrocławia, trasa do Radomia, długa. Panie Radku, proszę ostrożnie jechać, na zegarze już 16.30. W Wojciech Krzymański skrót najnowszych wiadomości. Już dwie godziny odpowiada na pytania posłów z Sejmowej Speckomisji szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński. Tematem numer jeden jest oczywiście afera hazardowa, którą CBA wytropiło. Inną sprawą, którą ma się zająć komisja jest także opinia do wniosku o odwołanie Kamińskiego. Czeka na nią premier, podobnie jak na opinię Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz opinię prezydenta. Tusk przyznaje jednak, że może się na nie nie doczekać. To jest decyzja każdej z tych instytucji, do której się zwracam, czy korzysta sprawa przedstawienia opinii, czy nie. I będę czekał do końca tygodnia na opinię, a następnie w poniedziałek podejmę decyzję. Szef rządu uruchomił wczoraj procedurę, która ma na celu usunięcie szefa CBA ze stanowiska. Synoptycy ostrzegają na całym wybrzeżu możliwy jest wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych. Ma to związek z wysokim napełnieniem Bałtyku oraz przewidywanym bardzo silnym wiatrem z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Meteorolodzy alarmują, że może to stanowić zagrożenie dla strefy przybrzeżnej, utrudnienia w Żegludze oraz utrudnienia w pracy portów. Coraz bardziej słabnie morale amerykańskich żołnierzy służących w Afganistanie, pisze brytyjski dziennik The Times, powołując się na wypowiedzi wojskowych i kapelanów. Część żołnierzy uważa, że ryzykują życie w misji, która w żaden sposób nie pomaga afgańskiej ludności. The Times dotarł do tych, którzy czują się przegrani i nie wiedzą po co właściwie są w Afganistanie. Żołnierze cytowani przez brytyjską gazetę sugerują też, skąd biorą się pozytywne komentarze na temat afgańskiej misji. Ich zdaniem to głosy tych, którzy pracują w biurach, a nie w terenie. W trwającej 8 lat w